To są informacje Polskiego Radia 24. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Czekamy na nowe, maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywać przez cały świąteczny weekend. Policja rozpoczyna akcję Wielkanoc. Na drogach możemy się spodziewać większej liczby patroli. Minęła 11 Radosław Siennicki, zapraszam. Polska poderwała wojskowe samoloty. To w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, poderwane zostały dyżurne myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Wojsko uspokaja jednocześnie, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej. Zmasowany rosyjski atak trwa od wczorajszego wieczoru. Rosja ostrzeliwuje m.in. obwody Charkowski, Dniepropietrowski, a także czerkaski, Sumski i znajdujący się bliżej Polski Winnicki. Z rosyjskich baz wystartowały myśliwce zdolne przenosić podciski hipersoniczne kinżał, bombowce oraz co najmniej 400 dronów. Kierowcy nie muszą się martwić droższym tankowaniem w trakcie świąt wielkanocnych. Po południu Ministerstwo Energii opublikuje nowe, maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywać od jutra do wtorku włącznie. Przestrzegania przepisów będzie pilnować Krajowa Administracja Skarbowa.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 Dziś litr klasycznej 95 kosztuje 6 zł 19 groszy 98 6,80 na sześćdziesiąt 764. W związku ze świętami wzmożonym ruchem na drogach policja rozpoczyna akcję Wielkanoc. Planując podróż, pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. apeluje nadkomisarz komisarza Wrona z podkarpackiej policji. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na niebezpieczne zachowania kierujących, udzielać pomocy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz dbać o to, aby ruch na głównych trasach odbywał się płynniej i bez zakłóceń. W czasie świąt każdego dnia bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować około 5 tysięcy funkcjonariuszy. Groźny wypadek w Łodzi. Rano tuż przy skrzyżowaniu Kościuszki z Mickiewicza wykoleił się tramwaj. Ranne zostały dwie osoby. Na miejscu występują utrudnienia. Dosłownie przed chwilą udało mi się porozmawiać z prezesem MPK Zbigniewem Papierskim, który jest tutaj na miejscu Powiedział, że prawdopodobną przyczyną wykolejenia była nadmierna prędkość Jednak trzeba to jeszcze potwierdzić W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne, jednak nie jest to nic poważnego Co ważne, motorniczy był trzeźwy Utrudnienia powinny się zaraz skończyć Relacjonował Kacper Józefowicz z Polskiego Radia Łódź Dwanaście osób zostało rannych w pociągu na zachodzie Niemiec. W ekspresie zamaskowany mężczyzna wystrzelił petardy w kierunku pasażerów. Policja obezwładniła napastnika. Policjanci przeprowadzili akcję w mieście Zygburg. Pociąg został zatrzymany na tej stacji po sygnałach od podróżnych o zamaskowanym napastniku, który odpalił w wagonie petardy. Mężczyzna schował się potem w toalecie. W Zygburgu 180 osób zostało ewakuowanych z pociągu. Policja znalazła i ujęła zamaskowanego napastnika. U 20-latka znaleziono m.in. nóż. Cały pociąg został potem przeszukany, a kolejowa trasa Kolonia Frankfurt nad Menem była w tym czasie zablokowana. 12 podróżnych zostało poszkodowanych, mają niewielkie poparzenia skóry i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 Chłodniej na północnym wschodzie w rejonach podgórskich od 6 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty. Dzień w Polskim Radiu 24 Jest piątek, 3 kwietnia, 5 minut po godzinie 11. Maria Furdena zapraszam, a zapraszamy teraz do wysłuchania wielkopiątkowej audycji poświęconej fenomenowi pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycja tamtejszego misterium męki pańskiej sięga początków XVII wieku. Dziś wielki piątek męki i śmierci Pana Jezusa. Dzień podążania za Nim i Jego drogą krzyżową podróżkach Kalwarii Zebrzydowskiej, najstarszego w Polsce sanktuarium pasyjnego, prowadzi Jan Mrowca. Małgorzata barta zWitam. zapraszam. Centralne miejsce Kalwarii, przed Bazyliką, która przypomina nam świątynię jerozolimską. Przyprowadził mnie tutaj mój dziadek, jako małego chłopca pięcio i Zabrał mnie, mówi, pojdź za Jasiu, ponieważ pochodzimy z gór,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 No i ufundował na początku kościół ukrzyżowania, a później 30, kilka czy 40 stacji. To historia też pokoleń wielu ludzi, którzy to później rozbudowywali, utrzymywali. To jest też ogromna praca i wysiłek ojców Bernardynów i całej tutaj społeczności kalwaryjskiej. Były lepsze i gorsze pewnie w tej historii okresy. Więcej lub mniej ludzi tutaj przybywało. Teraz podobno to są tysiące ludzi w Wielkim Tygodniu. W zeszłym roku to było około 70 do 80 tysięcy. Pątników. Pamiętam lata, gdzie media podawały o stu tysiącach ludzi wiernych, którzy przyjeżdżają na Misterium Męki Pańskiej. To są ludzie, którzy podążają w modlitwie. Nie słyszy się tutaj rozmów czy dyskusji. Wiele ludzi ma różaniec w ręku, a kluczowym elementem modlitwy kalwaryjskiej są pieśni. Kumulacją i dniem, kiedy najwięcej ludzi tutaj przybywa, to jest Wielki Piątek. Misterium zaczyna się o godzinie 6 rano i jest to sąd nad Jezusem u Kajfasza. Po tym wyroku Sanhedrynu, procesja, pochód z Jezusem związanym przechodzi do Pałacu Piłata. To są wszystko oczywiście kaplice tak. dedykowane tym właśnie stacjom. Tak, między kaplicami czasem jest kilkadziesiąt metrów, czasem jest kilkanaście Całe misterium kończy się około drugiej po południu, czyli mamy 8 godzin takiego przebywania na zewnątrz. Zdarzały się lata. Pamiętam, kiedy to było w śniegu i w deszczu i w wietrze. Kalwaria jest pleciona w kilka wsi. My jesteśmy we wsi Buga i w tym momencie idziemy sobie taką ulicą między domami. Słyszymy, jak taki śpiewają. Myślę, że to troszkę tak jak 2000 lat temu było, że Jezus też był spleciony z normalnym ludzkim życiem. Jerozolima wtedy no, to było miasto bardzo ruchliwe i też pełne życia i handlu i ludzi i wszystkiego, więc on idzie z krzyżem, ale pomiędzy naszymi domami nam się często droga krzyżowa kojarzy z tymi 14 stacjami w kościołach znaczonymi na ścianach, gdzie w Wielkim Poście odbywają się nabożeństwa drogi krzyżowej, zamknięte oczywiście do przestrzeni kościoła. Oczywiście są też te drogi krzyżowe, które wychodzą na ulicę, ale to tak od wielkiego dzwonu, wtedy kiedy jest wyjątkowa okazja, Wielki Piątek jest takim czasem. A tu to wszystko jest integralnie przez cały rok. W tym momencie idziemy do kaplicy Piłata. Naprawdę ludzie traktują to nie jako widowisko, tylko jako coś, w co wchodzą na tą drogę za Panem Jezusem. No przecież to jest aktor, jakiś człowiek przebrany za Pana Jezusa. Jak to rozdzielić, to widowisko czy przeżycie? No i tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Może to jest takie szablonowe stwierdzenie. Natomiast kilka takich momentów z Całego misterium. Jednym z nich jest puszczone nagranie świadka biczowania Jezusa. Wielki piątek, kiedy Jezus jest już skazany i Piłat mówi, że to go obiczuje. Dla kalwarii nie ma przedstawionych scen tych brutalnych. Nie ma ukrzyżowania, nie jest ono pokazywane. Nie ma sceny biczowania fizycznie pokazanej. Jest odtwarzane takie nagranie świadka, który jest w pretorium. I proszę mi wierzyć, że wtedy nikt. Nie szepnie ani słowem, to jest tak przyjmujące. Dla mnie jedno z najtrudniejszych momentów całego misterium, najbardziej dotykające. Co jest ciekawe, to przez te kilkadziesiąt lat, które już mam i tu chodzę, cały czas to samo. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że misterium jest odgrywane przez pątników. Jezusa odgrywa kleryk seminarium, ale resztę ról pątnicy. I to jest kolejna tradycja, czyli z dziada pradziada jest przekazywana rola Piotra na przykład, albo rola świętej Weroniki. Czyli dzisiaj ktoś, kto odgrywa rolę świętej Weroniki, to kilkadziesiąt lat temu to jej mama odgrywała. A tu przed nami to jest właśnie pałac Piłata? Nie, pałac Heroda tutaj jest odgrywana w piątek scena wyśmiania Jezusa gdy Jezusa przyprowadzają na polecenie Piłata, żeby go osądził i gdy Herod próbuje wydobyć jakieś słowo od Jezusa Jezus milczy, no i w ramach kary Herod ubiera go białą szatę na znak wyśmiania jako głupca obok kaplicy Heroda stoi taka chałupinka biała, bielona bo tu się żyje, no, tutaj ktoś obiad gotuje tutaj jest strażnica strażacka tam sklep, tam jest główna ulica i to wszystko jest jako u człowieka układ krwionośny. Wszystko ze wszystkim się przeplata i żyje razem. A tu dukt, który znaczy ten szlak dróżek. To już jest główna droga, ona jest tutaj kamienna. Część dróżek jest błotnista, część jest trawiasta, kilka szpalerów, dębów. Współcześnie w tym naszym świecie tak się hmm, wydaje, że to już przeszłość te wszystkie dróżki męki pańskiej. No wydaje się, że wszyscy wszystko wiedzieli, pasję Mela Gibsona i wszystko przeżyli emocjonalnie, a jednak... ciągi też są. A jednak przychodzą tutaj ludzie i przychodzą ludzie z dziećmi. To nie jest tak, że to jest miejsce dla ludzi starszych, którzy wspominają tylko tutaj jest przekrój wiekowo od małych dzieci, czasem pchane na wózkach nawet. To też wszystko sam przeżywając od dzieciństwa, tak jak o tym mówisz, postanowiłeś to misterium zrealizować, pokazać dzięki współczesnym środkom przekazu z udziałem artystów. Zawsze chciałem móc posłuchać pieśni kalwaryjskich, nie będąc na Kalwarii. To już od kilkunastu lat miałem w głowie, że dobrze by było je nagrać, bo tutaj je słychać. Bardzo często Kalwaria to nie jest tylko Wielki Piątek, to nie jest tylko Wielki Tydzień. Dróżki są ciągle i proszę mi wierzyć, często można tutaj spotkać ludzi, którzy sobie przemierzają dowolny dzień. Więc no, miałem pragnienie, żeby jakoś nagrać te utwory, które znałem z dzieciństwa i udało się nam zrobić taki program telewizyjny, który nazwaliśmy Misterium Kalwaryjskie. Przeszliśmy dróżkami. Oczywiście nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich stacji i wszystkich utworów, ale wybraliśmy 12 utworów śpiewanych. Użyliśmy do tego przedstawienia modlitwy z tej mojej starej książeczki. Którą trzymasz w ręku? Którą trzymam w ręku, którą najpierw pradziadek, później dziadek używał. Wspaniali artyści zgodzili się przyjechać na Kalwarię, co nie było takie oczywiste. Za co ja jestem im ogromnie wdzięczny, że stanęli na tak czasem... Dzisiaj niepopularnym miejscu, kojarzącym się z jakąś zaściankowością. My się powoli zbliżamy do schodów, które prowadzą do pałacu Piłata. Dobrze rozpoznaje to miejsce? Tak, to są schody, które się nazywają Gradusy, którymi Pan Jezus przechodził siedem razy. Drugie takie schody znajdują się w Rzymie. Historia mówi o nich, że święta Helena i zawdzięczamy odnalezienie krzyża świętego i wielu relikwii związanych z męką Pańską. Te schody zostały przywiezione do Rzymu i one do dziś dnia tam są. W kościele nieopodal bazyliki Jana na Lateranie. I to są autentyczne schody z Pałacu Piłata. Proszę zobaczyć, widzimy młodych ludzi. Klęczących przy kaplicy. Mają może z 18-19 lat chłopak i dziewczyna. I to nie jest rzadki widok tutaj. Tutaj są sceny związane z Piłatem i z sądem, biczowaniem. Jesteśmy świadkami także głosowania ludu, kto powinien być uwolniony, Jezus czy Barabasz. u to... krzyżu ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Ten właśnie, tego głośnego krzyku, który się roznosi po całej Kalwarii z takim ogromnym łomotem, ponieważ jesteśmy otoczeni pagórkami. Jezus jest wyprowadzany tam wysoko na balkon i rozmowa jest właśnie z Piłatem, jest też umycie rąk. Co jest ciekawe, po tych scenach jest zwyczaj na Kalwarii, że Słowo Boże do wiernych głosi metropolita krakowski. No i tutaj trzeba wrócić do tych czasów, kiedy tym metropolitą był kardynał Karol Wojtyła. Dla niego to miejsce było niezwykle ważne, był tutaj dwa razy. Jako papież, jako metropolita krakowski, był tu bardzo często i wspominał, że jeśli miał problem nierozwiązywalne, to zawsze na dróżkach to rozwiązywanie się znajdowało i wiele razy w samotności, nie informując nikogo tutaj przyjeżdżał i sam modlił się dróżkami. Zaczął tę historię z Kalwarią jako mały chłopak. Akurat tyle tylko mamy wspólnego. Małego Karola przyprowadził tu tata. Tak po śmierci mamy, tata go tutaj przyprowadzał, jest to uwidocznione w zdjęciach, to była tradycja rodzinna. A ludzie tu stoją, wszyscy, którzy tu przychodzą, są jak ten tłum, który stał tam wtedy. To nasze grzechy go ukrzyżowały, więc duchowo powinniśmy się trochę tak poczuć, że to nasze grzechy wołają. Ukrzyżuj, ukrzyżuj. I tutaj Pan Jezus bierze krzyż w tym miejscu obok. Tu prowadzą z pretorium Piłata, z koroną cierniową związanego. Prowadzą go do pierwszej stacji takiej tradycyjnej drogi krzyżowej, czyli włożenie krzyża. Ta kaplica jest zbudowana na kształcie krzyża. No i tutaj odbywa się scena włożenia krzyża. I od tego miejsca już Pan Jezus sam niesie na samą górę, w którą stronę teraz będziemy szli, niesie ten krzyż otoczony tysiącami, tysiącami ludzi. Bez względu na pogodę, bez względu na temperaturę Jezus upada pod tym krzyżem wśród kamieni, wśród błota. To też nam pokazuje, że jeśli wyruszamy w nawet najspanialszą drogę i mamy najwspanialsze cele, to na samym początku możemy zaliczyć glebę, jak tu ją widzimy. I to jest właśnie droga taka, którą on przeszedł, ale wstał to jest najważniejsze. Natychmiast poszedł dalej. Nie da się w tym tłumie wszystkiego usłyszeć, a już na pewno zobaczyć. No a jednak z jakiegoś powodu ci, którzy też nie usłyszą, nie zobaczą, tu są, przyjeżdżają. Dlaczego? Ponieważ my idziemy za Jezusem. Jeśli się uczestniczy w tym misterium, nie ma wyjścia, trzeba iść. To, co mnie tutaj bardzo wzrusza, to jest widok ramienia krzyża i dłoni Pana Jezusa, która go trzyma pośród tych tysięcy ludzi. Więc tak naprawdę przez chwilę możemy być z Nim. Chyba to jest najwięcej, co możemy zrobić w ten dzień. Święty siostry Faustyny powiedział, że minuta roz. Pamiętywania mojej męki jest ważniejsza niż godziny umartwień i modlitw. To zobaczyłem, że tak naprawdę on jest ze mną i on mi się też mój krzyż, albo mi towarzyszy, albo po prostu jest. Tu po prostu się wraca i nie wyobrażają sobie ci ludzie, żeby nie być Wielki Piątek. Z Moich znajomych, wielu już bardzo w podeszłym wieku, czasem o kulach, czasem prowadzonych, robi wszystko, żeby tu być. To nie jest folklor. Nie, to nie jest folklor. Oczywiście Kalwaria jest bardzo mocno związana z ludowością, czyli taka pobożność ludowa. Ona się może kojarzyć, że to jest tylko tradycja i same znaki zewnętrzne. Natomiast tak jak było dla mojej babci, nie była wielkim teologiem. Trudno było od niej usłyszeć jakieś mądre, wielkie analizy czy rozkminy na temat Ewangelii i tak dalej. Dla niej było to wszystko bardzo, bardzo proste. Wstaje rano, trzeba się przywitać z kimś, kogo się kocha, czyli trzeba się pomodlić. Później idziemy do pracy, bo takie są nasze obowiązki. Od czasu do czasu można zerknąć do nieba. Dzień kończyła też zawsze z podziękowaniem za cały dzień, czyli modlitwą. Ona wiedziała, że Bóg jest i dla niej to było oczywiste. Wiedziała, że wszystko, co jest dopuszczone, z dopustu Bożego. I za wszystko trzeba było dziękować. Taka prosta, nie prostacka, tylko prosta, nieskomplikowana religia, gdzie... W głównej mierze chodzi o relacje z Bogiem. Jesteśmy teraz przy kaplicy drugiego upadku. Tak, dzisiaj to upadki się źle kojarzą i wszyscy się ich boją. I cały świat próbuje tak pracować i żyć, żeby tych upadków nie było. No, ale widzimy na drodze krzyżowej, że inaczej się nie da, że człowiek upada. Czy musi? Nie wiem, czy musi upadać, ale taka jest rzeczywistość, że człowiek upada. Jesteśmy przy tak zwanej bramie wschodniej. To jest brama, gdzie są symboliczne granice Jerozolimy. Znak jerozolimskiego krzyża. Tak, więc tutaj Jezus już wychodzi po raz ostatni z Jerozolimy. A jak to zostało opisane w starej książeczce? Posłuchajmy. Kaplica ta przedstawia nam miejsce bramy zachodniej, w której Pan Jezus, popychany od Żydów, Ciśniony przez pospólstwo drugi raz upadł pod krzyżem, a przez ten upadek odnowił wszystkie rany, których nawet niepodobną było rzeczą obliczyć. Żegna się tutaj z niewdzięczną Jerozolimą, która tak okrutnie się z nim obeszła, ale mordercy pożegnać go jeszcze nie chcą, bo pragną go obaczyć na krzyżu, a w ten czas dopiero będzie ich złość nasycona. I któż nie zapłaczy nad Jezusem, który pod krzyżem upada? Płynie krew po drodze, jedni depcą ją z pogardy i nienawiści, a drudzy omijają ślady tej krwi. Pamiętaj na te słowa, że nie ma innej drogi do nieba, tylko droga krzyża, a mało jest takich, którzy tą drogą postępują. Zbliżamy się do najtrudniejszego momentu drogi, czyli podejście na górę Kalwarii. Pamiętam wzruszający moment, kiedy starszy mężczyzna szedł na kolanach po tych kamieniach. Nikt nie miał odwagi się go zapytać w jakiej intencji, dlaczego Wszyscy mieli łzy w oczach, on miał kolana poranione. To też można powiedzieć, i sobie porównywać do jakichś dewocji, czy drobienia na pokaz. Ale myślę, że każde wydarzenie można sobie tłumaczyć jak ktoś chce. Natomiast w tym człowieku wtedy wszyscyśmy rozpoznali, że, że dźwiga wielki ciężar i, i bardzo, bardzo gorąco przyjechał się modlić. To przede wszystkim ma bardzo osobisty wymiar, nie? I, I dlatego może nie powinno się też tak oceniać, co kto jak. Myślę, że można być tutaj, nie chcę powiedzieć samotny, ale sami można być skupionym wśród 70-tysięcznego tłumu. Moim doświadczeniem jest właśnie też doświadczenie tutaj samotności, wiele razy, życiowej i, i duchowej niestety. Ale jednak wracałeś tu i to jest ten osobisty, no. Wybór, żeby tu być, mimo że te dróżki wasze życiowe mogą nas zupełnie w innych kierunkach prowadzić. No bo, no bo tego się tu można nauczyć, że, że już przeszliśmy dwa upadki i by się wydawało, że no teraz to na pewno będzie dobrze. No i za chwilę, niestety, będzie ten najcięższy najbardziej bolesny. No i jaka nauka stąd płynie, no trzeba iść dalej. To jest jedyna droga, która daje życie. Niewiasty. Kolejna stacja. Wielki piątek, słychać tutaj płacz, taki przejmujący niewiasta. I tu słyszymy ostatnie słowa Jezusa na drodze krzyżowej. Przed nami się rozpościera widok na Beskidy. Przepiękny widok. Kalfaria to jest też bardzo, bardzo piękny przyrodniczo miejsce. Przed nami jest najbardziej stromy etap drogi. Piękny, duży kościół trzeciego upadku, który jest przejmujący upadek, ponieważ ten krzyż, jeśli się... Styka z tymi schodami, wydobywa się ogromny łomot. Nasza książeczka mówi tak. Przypatrz się chrześcijaninie na górę, na której szczyt wyszedłeś. Pomyśl tylko jak umęczony jesteś, jak osłabiony na siłach, gdy wyszedłeś na tę górę do kaplicy trzeciego upadku. A teraz porównaj twoje trudy z męczarnią Jezusa, który obciążony ciężkim drzewem na tę górę wyszedł. Co my zasłużyli przez grzechy, jezus to wycierpiał przez całą bolesną drogę i przez śmierć krzyżową. Co my przewinili, on to poniósł na niewinnym ciele. On zraniony jest za nieprawości nasze. Nieposłuszeństwo twoje uczyniło go posłusznym aż do śmierci śmierci krzyżowej. Dziękuj mu za dźwiganie tego krzyża, na którym wnet rozpiętym zostanie. To też już powracało też w odniesieniu do twojego dziadka przewodnik kalwaryjski, czyli kto to jest? Przewodnik kalwaryjski, który przewodzi grupie. Tutaj na Kalwarię wchodzi się grupami. No jest ktoś, kto prowadzi śpiew, prowadzi modlitwę, opowiada historię, mówi gdzie iść, to jest tak zwany przewodnik. Mój dziadek był przewodnikiem kalwaryckim. Wiem, że jego właśnie pradziadek też był. Być może to taka tradycja była. A ty? A ja no jestem, bo ciebie... Jesteś. Ja dzisiaj... Bo nas tutaj prowadzisz. Jesteś przewodnikiem no, kalwaryckim. Chwilę, no jestem przewodnikiem takim symbolicznym troszkę. A jeszcze mały dodatek. Ja to zapomniałem dać ci koronę ciermiową. Powinniśmy tam na dole ci założyć, skoro tu jesteś pierwszy raz dzisiaj. To jest taka tradycja i to widać bardzo mocno w Wielki Piątek, że to jest pierwszy raz na Kalwarii ma uwite tutaj ciernia, takiego z lasu korony cierniowej. Te korony się tutaj składa. Do samego szczytu już jesteśmy w tej góry. Cel to jest zawsze zmartwychwstanie, natomiast my idziemy do kościoła ukrzyżowania. To jest najstarszy kościół tutaj na górze Kalwarii. Jezus już z krzyżem wchodzi do kościoła ukrzyżowania i Jezus poczyna na Liturgia Wielkopiątkowa, którą wszyscy znamy z naszych kościołów, naszych parafii. No i to wieńczy, misteria wielkopiątkowe. Idziemy do końca. Ostatnia stacja, to jest grób. No i tu jest sedno chrześcijaństwa, czyli to, co było dalej, czyli zmartwychwstanie, bo to jest nasz cel. Szczególnie pamiętam Kalwarię w roku mojej matury. To była ostatnia Kalwaria z moim dziadkiem. Ten dziewiętnastolatek, który się tak bardzo martwił i nie wiedział, co dalej. I tu też prosił o jakieś pomoc i światło, żeby to wszystko dobrze się poukładało. Przyjechałem wtedy z dziadkiem i z jego znajomym. Akurat to był taki rok, kiedy było bardzo dużo śniegu Myśmy wyszli na dróżki, były tylko takie chodniki na jedną osobę i tak szliśmy wężykiem. Po tych wszystkich dróżkach dzisiaj tu idziemy pięknie, jest ciepło, szeroko, a wtedy szliśmy po kolana w śniegu. Dziadek się mnie pytał, czy tu jest sens iść, czy może się lepiej wrócić do domu, nie. Wtedy odpowiedziałem, skoro już przyjechaliśmy, to chodźmy. I on tak to później wspominał już do ostatniej chwil życia, właśnie tą drogę po śniegu, że go troszkę przymusiłem i że poszliśmy w tą ostatnią jego drogę tutaj razem. Podróżkach Kalwarii Zebrzydowskiej prowadził Jan Mrowca. Małgorzata Barta-Zwitan, dziękuję. Reklama. Odliczaj do Wielkanocy z aplikacją Lidl+. Plus. Już dziś z kuponem Lidl+. Plus.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 Jest 11.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Rosja prowadzi zmasowany atak na Ukrainę. Od wczorajszego wieczoru na naszych wschodnich sąsiadów lecą rakiety balistyczne i drony Szachit. Z rosyjskich baz wystartowały m.in. myśliwce zdolne przenosić pociski hipersoniczne Kinzę, bombowce strategiczne oraz co najmniej 400 dronów. Atakowana jest także stolica Ukrainy, Kijów. W związku z atakami Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce. Kilka minut temu samoloty wróciły do baz. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rząd nie przewiduje racjonowania zakupów paliwa na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jak jednak przyznał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, sytuacja na globalnych rynkach energii jest niestabilna i może to w najbliższym czasie przełożyć się na sytuację kierowców.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 Informacje o przylocie J.D. Vansa do stolicy Węgier najpierw opublikował Biały Dom. Amerykański wiceprezydent wraz z małżonką będzie w Budapeszcie 7 i 8 kwietnia. W planach rozmowy z premierem Wiktorem Orbanem J.D. Vans ma także wygłosić przemówienie dotyczące stosunków amerykańsko-węgierskich. Wizyta odbędzie się w końcówce kampanii wyborczej na pięć dni przed samymi wyborami. Nikt na Węgrzech nie ma wątpliwości, że będzie to też wsparcie dla kampanii Fidesu. Węgierski premier jest niemal bezwarunkowym zwolennikiem polityki Donalda Trumpa, a ten wspiera go za to w wyborach. Wszystkie niezależne sondaże zwiastują partii Orpana porażkę w tych wyborach. Dziś Wielki Piątek... Ten dzień skupienie się na tajemnicy męki Jezusa staje się inspiracją do zrozumienia pytania o śmierć i cierpienie, mówił biskup koszalińsko-kołobrzeski Krzysztof Zadarko. Jak podkreślał w radiowej jedynce, jest to przesłanie uniwersalne dla wierzących i niewierzących. Dla wszystkich bez wyjątku to jest punkt taki centralny, w którym stawia się pytanie o sens życia, o sens cierpienia, o sens chorób, nieszczęść, które dotykają człowieka i sens wojen, które dzisiaj stają się rzeczywistością. I wtedy spoglądamy my chrześcijanie z całą nadzieją na krzyż Jezusa Chrystusa, na Chrystusa Ukrzyżowanego, który temu wszystkiemu nie daje odpowiedzi, ale pomaga nam to przeżyć. W Wielki Piątek w Kościele Katolickim nie sprawuje się mszy, na wiernych obowiązuje zachowanie tego dnia ścisłego postu. Dzień w Polskim Radiu 24 Jest 11.33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 W studiu dr Bartłomiej Nowak, politolog, ekonomista Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. W przedświątecznym nastroju spotykamy się, by porozmawiać o Donaldzie Trumpie i o relacjach transatlantyckich. Zanim przejdziemy do orędzia w sprawie Iranu, do tych wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa o możliwym wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO, to przed wejściem na antenę dyskutowaliśmy o tym, że no, trzeba co chwilę sprawdzać informacje, bo co chwilę coś się pojawia w sprawie odnośnie Donalda Trumpa albo w otoczeniu Donalda Trumpa. Proszę powiedzieć, co pan przeczytał we francuskiej chyba p prasie, jakieś niepokojące doniesienia? No trzech najwyższych generałów zwolnił w tym szefa sztabu, czyli to oznacza, że wojna Jak nie... to interpretować? Wojna nie idzie najlepiej po prostu. I w trakcie wojny zwalnianie takich ludzi no to pokazuje to, czy, czy tram może osiągnąć swoje cele, jeżeli takowe ma i wydaje się, że chyba nie bardzo ma pomysł, co też przebijało z tego przemówienia jego. No właśnie, to przejdźmy do hmm, orędzia w sprawie Iranu. Donald Trump mówił, że jego kraj jest bliski zrealizowania głównych celów operacji. Hmm, zapowiedział, że Stany Zjednoczone w najbliższych tygodniach uderzą w przeciwnika ekstremalnie mocno. E, no i tutaj e, też wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. E, oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani gazu, ani ropy z Bliskiego Wschodu. Zastanawiam się nad tym, do Kogo było skierowane to orędzie? Ja zacznę od tego, że to orędzie powinno być wygłoszone w pierwszy dzień wojny, a nie w 31. Y i on w, w jednym w jednym było dobre, mianowicie w tym, że on wyjaśnił dlaczego zaatakował Iran razem z Izraelem. I takie wyjaśnienie należało się Amerykanom, bo wcześniej w zasadzie zrobił to bez żadnego uzasadnienia. My pamiętamy, jakikolwiek amerykański prezydent, kiedy uczestniczył w wojnie, bądź w działaniach zbrojnych, czy George W. Bush, czy trzeba było wysłać jakąś misję, to zawsze występ z orędziem od razu w pierwszy dzień, a Donald Trump zrobił to jakoś w czapeczce baseballowej z, z Maralago y, w sposób zupełnie niezrozumiały, jeżeli chodzi o cele takiej operacji. Więc to było ok. To, co nie było ok, to nie wyjaśnił do końca, co chce i jak osiągnąć, jaka jest strategia, co w y, tych najbliższych dwóch, trzech tygodniach ma się zdarzyć. Aby, żeby można było aby ta wojna powiedzieć, się zakończyła. Że, tak, że, że te cele zostały tak, osiągnięte. Tak. Yy, dla nas jakąś tam dobrą wiadomością było to, że nie wspomniał o wyjściu z NATO, ale pewnie do tego wątku za chwilę Zaraz przejdziemy. Tak. Natomiast on w sposób wyraźny nie ma strategii i to, co y, też zaszkodzi negocjacjom, które się toczą. I one się toczą w sposób, chcę powiedzieć, dosyć specyficzny, bo Irańczycy negocjują w sposób bardzo specyficzny. To znaczy? Y, y, to jest... Y, Iran y, to jest... Kultura tak zwanego wysokiego kontekstu, gdzie wszystkie symbole, znaki, cała otoczka negocjacji ma kolosalne znaczenie, gdzie mówią nie wprost, a jeszcze Irańczycy mają bardzo napiętku ze Stanami Zjednoczonymi w ten sposób, że oni od lat nie negocjowali w sposób bezpośredni, negocjowali przez pośredników. Czyli jakieś państwo pełniło rolę pośrednika i tak też się dzieje dzisiaj. I chodziło między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i tłumaczyło jedno drugiemu, co, co druga strona chce. Więc to są, to są negocjacje bardzo specyficzne i w tych negocjacjach wiemy, że Iran próbuje odwołać się do takich elementów właśnie multilateralnych, próbuje zaangażować inne państwa. I tu jest zaangażowany Pakistan, ale kluczowym graczem będą Chiny, dlatego że Iran nie ma żadnych podstaw, aby wierzyć Stanom Zjednoczonym na słowo, czy co do wynegocjowanych porozumień. To Stany Zjednoczone y, y, zerwały wynegocjowane wcześniej porozumienie dzięki któremu udawało się w jakiś sposób zarządzać problemem energii nuklearnej z Iranem. To z 2015 roku, którego, które negocjowała też Unia Europejska. To Stany Zjednoczone za pierwszej kadencji Trumpa z niego wyszły. A to, co się dzieje dzisiaj, no to... Cześć, trzeba pamiętać, że w trakcie negocjacji przed samym wybuchem wojny czy atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela, oni negocjowali. To czyłyś... Tam były rozmowy, z tego co pamiętam. Były rozmowy i one y, y, y, y, wyglądały dosyć dobrze, jeżeli chodzi o porozumienie nuklearne i Stany Zjednoczone razem z Izraelem zaatakowały. Nie, no nie, ja nie puś... robi się czegoś takiego po prostu w dyplomacji. To karygodnie obniża wiarygodność jednej strony, mówię Panie o Stanach doktorze, Zjednoczonych. Panie bo ja później słyszałam, mm -hmm. że to była taka Gra bo już zapadła decyzja odnośnie tego, że Stany Zjednoczone i Izrael zaatakują Iran i że te rozmowy w Genewie, no nie, nie Tylko... wiem, jak to oczywiście interpretować, bo z drugiej strony mhm. oczywiście też pojawiały się no, takie informacje, na ile tutaj była duży wpływ Izraela, któremu nie podoba się ewentualne porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem w sprawie programu nuklearnego. Był duży wpływ ale pytanie jest główne o cel, bo zerwanie negocjacji w momencie, kiedy one toczyły się dobrze, czyli zakładam, że chodziło ha. o porozumienie nuklearne, i przejście w stan y, działań wojennych, czy Trump to nazywa podobnie jak Putin nazywa swoje działania specjalną Operacja operacją wojskowa, tak, wojskową. Tak. Y, y, ale pytanie, y, jakie porozumienie mogą wynegocjować y, teraz Stany Zjednoczone? Otóż Iran nie będzie chciał zrezygnować z aspiracji atomowych, wręcz odwrotnie. Możemy założyć, że Stany Zjednoczone nie wygrywają tego konfliktu. To Iran w sposób asymetryczny dzisiaj trzyma wszystkich za gardło, mówię o cieśninie Ormus i o bombardowaniach najbliższych sojuszników tak. Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone nie mają pomysłu, co z tym zrobić, nie mają też pomysłu, co zrobić z cieśniną Ormus i Iran, reżim irański przetrwał, jest o wiele trwalszy niż Stanom Zjednoczonym się wydawało. USA to też jest zadziwiające z poziomu analizy. Ony, Trump myślał, że to będzie tak jak z Maduro. Tak, że po to będzie druga Wenezuela. i cześć, tak. prawda? I reżim irański upadnie, albo ludzie wyjdą na ulicę. Więc to też bardzo dużo mówi o, o Stanach Zjednoczonych i o administracji. No i, i teraz co? Iran na pewno nie, nie będzie chciał zrezygnować ze swoich aspiracji, a będzie chciał, żeby gwarantem tego porozumienia była jakaś strona trzecia. I to nie może być Pakistan, bo Pakistan też ma współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeżeli możemy mediować w tym konflikcie, ale gdyby to Chiny były gwarantem porozumienia, a Chiny w tej chwili uczestniczą w tych negocjacjach, choć nie tak, nie tak na przodzie, bym powiedział, to, to będzie strategiczna wielka porażka Stanów Zjednoczonych. Tak to trzeba nazwać. Panie doktorze, bo od początku tej wojny, no ona wybuchła 28 lutego, więc jest to już ponad miesiąc. Mówiło się o takich trzech celach, czyli obalenie reżimu, yy, kwestia hmm, potencjału nuklearnego i kwestia zniszczenia też tego potencjału rakietowego. Co jest teraz na, na stole? No bo tak jak pan yy, yy, yy wspomniał, no to, że nie żyje Ali Hamenei i kilkudziesięciu dowódców pokazało, że Iran ma yy, po prostu tą strategię do czwartego, yy, yy, do czwartej osoby, yy, która może przejąć po prostu władzę podanym dowódcy czy, e, czy, innym, e, czy innej osobie, która, która sprawuje władzę. E, Iran się trzyma. Ja nie, do końca też, nie do końca chyba też wiemy, jaki jest tam ten potencjał e, militarny i na ile te uderzenia Stanów Zjednoczonych po prostu powodują, że no, Iran jest dużo, dużo słabszy. O jakich celach w ogóle teraz, teraz, teraz mówimy? No właśnie, właśnie. Nikt, nikt, nikt nic nikt nie tego wie. nie wie. I e, kluczem w negocjacjach jest to, żeby każda strona jakoś ogłosiła e, swoje zwycięstwo. E, Iran może ogłosić swoje zwycięstwo, bo reżim przetrwał, program nuklearny nie zostanie zlikwidowany. E, I. I, no i to jest klucz dla Iranu. Tak? Czy teraz Donald widzenia... Trump będzie szukał drogi wyjścia, żeby w jakikolwiek sposób wycofać się z tej wojny, ale żeby nie było to nazwane porażką Donalda Trumpa? To się w negocjacjach nazywa y, zachowanie twarzy. Aha. Y, I no, to jest problematyczne, dlatego że jednak w Stanach Zjednoczonych y, media, y, kongresmeni będą zadawać te pytania. I wyborcy będą zadawać te pytania już wkrótce, w listopadzie. No właśnie, wyborcy będą połówkowe. oceniać. Ja też myślę, że Donald Trump wygłosił to przemówienie z jednego konkretnego powodu: Miano, nie, nie dlatego, że poparcie dla wojny jest niewielkie, tylko dlatego, że bardzo tąpnęło jego osobiste poparcie. I tylko dlatego on to chyba wygłosił. Czyli skierowane wygłosił. było głównie tak. do społeczeństwa amerykańskiego, żeby więcej powiedzieć o tym, co dzieje się od ponad miesiąca na Bliskim Wschodzie. Tak, więc tutaj ja nie widzę żadnej strategicznej myśli. Proszę zwrócić też uwagę na, na jeden szczegół, jak, się, jak Trump chce negocjować z Irańczykami. I on użył w tym przemówieniu takiego sformułowania, że tak ich zbombardują, że to ich cofnie do epoki kamienia łupanego, tak. czyli tam, gdzie powinni byli być. To, to jest w kulturze irańskiej, to, to jest obraza, to jest wielka obraza. No nie obraża się, z przeciwnikiem można się bić, ale nie obrażać go w ten sposób, prawda? Więc to jest... Z drugiej strony no to jest trochę realizacja celu Izraela, który mówi o tym, że Iran jest zagrożeniem egzystencjalnym i dąży do całkowitego zniszczenia Iranu. Iran ma inne, Izrael ma inne cele wobec Izraela, a Stany Zjednoczone mają niezdefiniowane cele wobec, wobec Iranu. I to jest, to jest ten problem i te cele się jakoś tam rozjeżdżają i takie zupełnie ślepe poparcie dla Izraela długoterminowo będzie bardzo niekorzystne dla relacji y, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Y, to, co robi Netanyahu w tej chwili, ja się y, z, z jego punktu widzenia to będzie bardzo kosztowne w przyszłości, dla Izraela? Dla relacji, Dla relacji Izraela ze Izraeli Stanami zjednoczonymi. zjednoczonymi. No bo już padają takie głosy, że tak naprawdę no to Izrael wciągnął Donalda Trumpa do tej, do tej wojny. Ale mówimy nie tylko o tej wojnie, mówimy również o takim carte blanche, jeśli chodzi o działania w strefie gazy. W strefie gazy. I to jest w Ameryce, cokolwiek powiemy o Stanach Zjednoczonych, ale jednak ten taki pierwiastek pewien moralny jest silny w debatach o polityce zagranicznej i mnie się wydaje, że to będzie, to może być bardzo szybka taka spirala i, i końcówka Donalda Trumpa, jeżeli on rzeczywiście przegra wybory yy, i to i ta sytuacja, to Irańczycy de facto spowodują <grym> zmianę sytuacji i, i będzie to, zwycięstwa będzie jeden, no. Panie doktorze, przejdźmy do NATO. Prezydent Donald Trump nazwał NATO papierowym tygrysem, zapowiedział, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z sojuszu. To nie jest pierwsza taka groźba ze strony prezydenta i jego otoczenia. Mm. Jak interpretować kolejne słowa Donalda Trumpa na temat sojuszu? Pierwsza taka groźba, znaczy groźba, była w, pi w pierwszej kadencji. On wypytywał swoich doradców o to, jak wyjść z NATO. E, ale teraz tak, są dwa poziomy analizy tego problemu. Jeden jest taki z punktu widzenia infrastruktury NATO, tego jak NATO działa w rzeczywistości. Tego, co się dzieje w Brukseli, w kwaterze głównej, pomiędzy wszystkimi, podkreślam, państwami członkowskimi. I to działa dobrze. I tutaj na poziomie tej infrastruktury natowskiej nie widzimy żadnych zmian, żadnych ruchów realnych administracji amerykańskiej, która, co, co mogłoby być realizacją tych zapowiedzi Donalda Trumpa. A to jest ten poziom taki niższy, który może przetrwać Donalda Trumpa, powiedzmy sobie. Ale jest też poziom wyższy i to jest definicja NATO jako sojuszu politycznego. Do Sojuszu Politycznego trzeba zaufania, które jest teraz zerowe. I ja od początku tej sytuacji, yy, yy, z tej wojny z Iranem, i e, cieśny Ormus, ja mówiłem, że to ma kolosalny potencjał niszczący dla relacji transatlantyckich, dlatego że Trump wielokrotnie powtarzał, że on się zawiódł na Europie, że, że oni go zdradzili. E, e, to, jest, to jest bardzo, bardzo niebezpieczna zdradzili retoryka. Zdradzili dlaczego? Dlatego No dlatego, bo że nie on... chodziło o wydatki na, na obronność, no bo od początku nie, tej drugiej nie, kadencji nie. też... On, on mówił, Trump rozumuje w kategoriach transakcyjnych i on mówił, że skoro on tyle y, zainwestował w NATO i zawsze pomagał Europejczykom, a kiedy trzeba, Europejczycy nie pomagają a, jemu. Czyli mówi pan tak. w kontekście teraz, tych ostatnich tak. tygodni, że się zawiódł na, na, na NATO. To I tak. on to powtarzał wielokrotnie. I, y, to, no że tak, no, bo nie ma, re, nie, nie ma reakcji, nikt nie y, leci z pomocą. Przecież jak była propozycja Donalda Trumpa tak. kilkanaście chyba dni temu, kiedy wezwał kraje członkowskie NATO, do tego, żeby pomogły w odblokowaniu cieśni Ormus. Generalnie. Tak, generalnie. Tak. Jeżeli ktoś mu mógł pomóc w cieśni Ormus, to to byli, uwaga, Duńczycy, z którymi przed chwilą chciał zabrać Grenlandię, na drugim miejscu to była Francja, no i również Wielka Brytania. I żadne z tych trzech państw, w dodatku, jeżeli chodzi o loty samolotów amerykańskich, no to Hiszpania zamknęła swoją strefę powietrzną dla amerykańskich samolotów, tak. ale podobnie zrobiły Włochy i Georgia Meloni, która była sojusznikiem Trumpa. On jej nie wymienia, bo zdaje się, że ją cały czas jakoś tam lubi, ale dla niego to, to był poważny szok poznawczy. On w ogóle nie brał pod uwagę, że państwa europejskie mogą powiedzieć, że to jest wojna agresywna, niezgodna z prawem międzynarodowym, niezgodna z kartą ONZ-u i niekonsultowana z nikim. A to jest Donald Trump, który w ten sposób działa. I, i nagle obudził się w zupełnie jakby innym świecie. Ale on z tego wyciąga daleko idące wnioski co do NATO. Natomiast dla mnie osobiście ważniejszym, ważniejszą deklaracją, jak niebezpieczna jest sytuacja, nie były słowa Donalda Trumpa, ale uwaga, Marco Rubio. Dlatego, że Rubio jest w tej administracji facetem, który jednak y y myśli znacznie bardziej racjonalnie. Jest mniej jastrzębi, a jego wypowiedź o NATO dokładne kopiowanie tego, co mówił Trump... Była dokładnie taka sama o NATO i mówił dokładnie o tym samym, co mówił Trump. I to mnie dosyć przeraziło, jak napięta jest sytuacja polityczna z administracją amerykańską. Są jeszcze jakieś elementy, które powstrzymały Trumpa przed umieszczeniem tego wątku natowskiego w, w tym swoim przemówieniu w orędziu. Ale sytuacja polityczna jest bardzo napięta i nie, nie bardzo wiem, jak ją jak ją można w tej chwili wyprostować, dlatego że... Te... Znaczy, bo panie doktorze, mhm. z jednej strony powiedzmy tak, e ewentualne wyjście byłoby politycznie bardzo trudne. Do tego potrzeba poparcia dwóch trzecich e Senatu, jeżeli chodzi o Amerykanów. W więc ja chcę powiedzieć, że z kongresem e to nie jest takie proste. Dlatego, że prawo amerykańskie, definiuje, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą się przyłączać do organizacji międzynarodowych. Nie definiuje, w jaki sposób mogą z nich wychodzić. Okay. I teraz w ogóle jest chyba gdzieś tam toczy się seria postępowań, bo Trump przecież wyszedł z 66 różnych porozumień tak. organizacji międzynarodowych niedawno jednym dekretem. I ta, ta ustawa, którą przeprowadził kongres amerykański, którego sprawozdawcą był wtedy Marco Rubio i, i, i takim osobą, która to przygotowuje, yy, nie ma jednoznaczności prawnej, że ona mogłaby zablokować Donalda Trumpa. Prawdopodobnie doszłoby do werdyktu Sądu Najwyższego, który mhm. potrwa. To nie, nie stanie się od razu. Więc proszę sobie wyobrazić sytuację, w jakiej znaleźliśmy by się, gdyby Trump powiedział wychodzę z NATO y, za pomocą, y, za pomocą y, rozporządzenia wykonawczego. Kongres by to zakwestionował, Amerykanie zaczęliby się kłócić, sprawa by trafiła do Sądu Najwyższego, a w międzyczasie jakby co się dzieje, jaki to jest sygnał jaki dla jest sojuszników, status, tak. prawda? Putin oczywiście zaciera ręce w tym momencie. No właśnie, no bo dużo mówimy o tym, że w ogóle te słowa i dyskusja, no bo wspomniał pan o sekretarzu stanu Marco Rubio, ale na przykład sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pit Hexet nie chciał potwierdzić, czy Stany Zjednoczone są nadal przywiązane do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Więc pytanie jest takie na, na ile taka postawa Stanów Zjednoczonych, czy to Donalda Trumpa, czy Pita Hexeta, czy Marco Rubio, którzy no, stawiają te znaki zapytania odnośnie Paktu Północnoatlantyckiego, to no, to jest informacja dla Władimira Putina. No, na ile ja mogę testować tę solidarność państw sojuszu? No Przecież mamy już od wielu miesięcy prowokacje rosyjskie, naruszenia przestrzeni powietrznej. Jaki to jest sygnał dla Rosji? No, ten sygnał jest jednoznaczny, ale jeżeli chodzi o samą Rosję, to tak. Rosja w tej chwili nie ma możliwości do zaatakowania państw NATO, Wywiady różnych państw europejskich mówią o tym, że takie możliwości może mieć po zakończeniu konfliktu w odległości około pięciu lat, ale tego nie wiemy co będzie po zakończeniu konfliktu. Natomiast ma możliwości, aby sprowokować taki drobny konflikt, w którym przetestuje NATO i w tej chwili sytuacja jest bardzo napięta w Estonii, w Narwi. Pamięta pan ubiegłotygodniowe na szczycie państw G7 w ubiegłym tygodniu spięcie między właśnie Marko Rubio, a szefową tak. unijnej dyplomacji Kajo Kallas. Przypomnijmy, tak. to jest estońska polityk, więc, no, która ona chyba wprost zapytała, kiedy minął rok, Rosja się nie posunęła, kiedy, no właśnie, zajmiecie się Rosją. Nie, bo teraz z jednej strony Proszę też zobaczyć, że Trump rozluźnił sankcje wobec Rosji. Tak. Część sankcji co jest w ogóle nielogiczne w momencie, kiedy chciał wynegocjować pokój między Rosją a Ukrainą. Tak? Więc, a tutaj w tym jego przemówieniu on dodatkowo jeszcze wymienił, że Władimir Putin też wie, że na to jest papierowym tygrysem. Takiego tak. sformułowania użył. Ja wiem i Putin wie. Więc to ja muszę powiedzieć, że to jest taki sygnał alarmowy i my oczywiście najlepsze, co możemy zrobić, to z jednej strony zachować, robić swoje Polegać na tym, że ta infrastruktura twarda NATO i wszystkie relacje są poniżej poziomu z, z, z prezydenta i sekretarza stanu yy, i w międzyczasie prowadzić do szybkiej europeizacji NATO. Czyli nie do y, powstania takiego zgrupowania państw europejskich w NATO, czy y, tylko do europeizacji NATO, do przejmowania coraz większej odpowiedzialności z nadzieją, że, że administracja amerykańska się po prostu zmieni. I my nie możemy sobie też pozwalać y, jako Polska na, na takie, takie konflikty w, między, między najwyższymi władzami w Polsce, jeżeli chodzi o takie programy jak SAFE. Y, to też tak, trzeba no, jasno, kwestia jasno bezpieczeństwa polityki, że powinno być jeden wspólny głos. Powinien być jeden wspólny głos. Yy, zanim się go zabierze w mediach, trzeba to po prostu przekonsultować. I to, to musi być wyjęte z obszaru gry politycznej. Panie doktorze, to jeszcze zapytam o cieśninę Ormus. No bo mm, podczas tego mm, orędzia Donald Trump wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus, e, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani gazu, ani ropy z Bliskiego Wschodu. Na ile te słowa są niepokojące dla całej w ogóle gospodarki światowej? No patrzymy, co się dzieje od tych ponad m, czterech tygodni e, na świecie w związku z tym, że blokowana jest cieśnina Ormus. Y tutaj też diabeł tkwi w szczegółach, bo ona nie jest całkowicie zablokowana. Na przykład statki tak. pod banderą chińską, a w tej chwili wiemy, że już niektóre państwa proszą Chiny o udzielenie tej bandery, czy o transport. Są przepuszczane. Więc Iran przepuszcza selektywnie. Europa, jako że nie uczestniczy w konflikcie, wcale nie ma tutaj jakichś tam słabych kart. Ale pytanie, jak to odblokować? Otóż Trump w tym orędziu też nie powiedział, jaką ma wizję tego. To znaczy, czy zakończenie potencjalne konfliktu w ciągu dwóch, trzech tygodni, tak jak on powiedział, wiąże się z odblokowaniem cieśniny Ormus, czy nie? więc y, wszystko przed nami. Panie doktorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Gościem Polskiego Radia 24 był dr Bartłomiej Nowak, politolog, ekonomista, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękuję Dobry, za spokojny rozmowę. Piękne dzięki. Ja już państwu również dziękuję za uwagę. Maria Furdyna. Do usłyszenia. Reklama.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 reklamie. Autopromocja Konflikt na Bliskim Wschodzie jest wstrząsem dla branży turystycznej. Nagle okazało się, że wiele popularnych kierunków zostało zamkniętych. Są i takie miejsca, gdzie ludzie po prostu boją się latać. Co zrobić w sytuacji, kiedy już wpłaciliśmy pieniądze? Jak skorzystać z Turystycznego Funduszu Pomocowego? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Damianem Ziomberem z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W sobotę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo Extra. Autopromocja.